Światowa rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, Wioska ukryta w liściach już blisko, wszyscy są? Tak jest! Hej, zaraz, zaraz. Jednego brakuje. Hmm? Kogo? A jak myślisz? I datę. Ten chłopak zaczyna mnie denerwować. Co teraz? Czekamy. Nie mamy wyboru. Co u licha? Jesteście z rodziny Wasabi z Krainy Herbaty? A kto taki pyta? Powinieneś wiedzieć jedno. Takie niezdary jak wy są niegodne pojedynku z ninją mm. <śmuszczak> Nie przejmuj się. Tym razem was oszczędzę. Nie mogę się doczekać naszej misji bez względu na jej rangę hmm. He? A gdzie Kakashi-sensei? Co za nauczyciel zawsze się spóźnia Kakashi z wami nie pójdzie? He? Hej, babciu Tsunade! Nie nazywaj mnie tak... E, pani Hokage... Dlaczego nie będzie z nami Kakashiego? Wiecie, że mamy mało ludzi. Wszyscy Johnini są w trakcie swoich misji, łącznie z Kakashi. Będziecie musieli poradzić sobie we trójkę. W tej misji będziecie eskortować kogoś ważnego. Ważnego? Serio? Macie przed sobą typową misję eskortową rangi B. To kogo eskortujemy? Nie wiem. Zaraz, nie rozumiem. Jak to nie wiesz? Co cztery lata Kraina Herbaty organizuje ceremonię ofiarną ołtarza Todoroki. Podczas wyścigu, który jest częścią ceremonii, eskortujemy jednego z zawodników. Posłańcy, którzy mieli dostarczyć nam jego nazwisko, zostali po drodze zaatakowani. Przez kogo? Proszę mi wybaczyć, ale chyba nadal nie za bardzo rozumiem. O nic się nie martwcie, gdy spotkacie się z mistrzem Girocza. Wszystko wam wytłumaczę. Kiedy mamy się z nim spotkać? A to ten hazardzista! Nic więcej nie wiem. Nie traćcie czasu, macie dotrzeć do Krainy Herbaty przed końcem dnia. Ruszajcie się! Tak, tak jest. jest! Spokojnie! Możesz na nas liczyć! Mam nadzieję. Idziemy z pomocą przyjacielowi z Krainy Herbaty! Hej, Sakura! Jesteś głodna? Może troszeczkę. Świetny pomysł! Przerwa na lunch! O, ale mamy szczęście! Przed nami herbaciarnia! Naruto, stój! Wygląda na to, że zmarnowaliśmy twój czas. Ten głupiec dziroczo nie wie, kiedy ustąpić. Rodzina Wasabi nadal chce wziąć udział w wyścigu? Cóż, skoro nie możemy ich zastraszyć, będziemy musieli ich zniszczyć w czasie biegu. Co wam podać? Poproszę grochówkę. Ja poproszę kluski. A ty Sasuke? Porcję ryżu. Dobrze, za chwileczkę podaję. Ninja z wioski ukrytej w liściach. Mam nadzieję, że z kimś powalczymy. Tylko tym razem nie próbuj szukać kłopotów, Naruto. Dobrze. Siedzicie sobie w cieniu i wcinacie grochówkę. Życie ninji to istna sielanka. Coś powiedział? W wiosce ukrytej w liściach chyba za dużo się nie dzieje. Wyglądacie na lekko zapuszczonych. Ja Dosyć! Hej! Co tu robisz, maleńka? Nie zauważyłem cię. Nie mówiłem o tobie. Uh, dziękuję. Jak się masz? Jestem Idate Morino. A ty? Jak ci na imię? Strzelisz go w nos, Sakura? Czy ja mam to zrobić? Sakura, tak? Prześliczne imię. Skoro w końcu cię spotkałem, może pogadamy o naszej przyszłości? Uh, nie rozumiem... W przyszłości? No wiesz, rzuć tę idiotyczną zabawę w ninżę i ucieknij ze mną. Hej! Odczep się od niej, bo ja się do ciebie przyczepię! Wyluzuj, tylko żartowałem. No co do reszty, to byłem szczery. Niczego bardziej nie znoszę niż ninji. Lepiej wracaj skąd przyszedłeś, bo pożałujesz. Ostrzegam. Tak? To na co czekasz, twardzielu? Mm. Uspokój się, Naruto! Ma rację. Zignoruj Leszcza, nie mamy czasu. Nie wtrącaj się, zasukę! Jak możesz siedzieć spokojnie po tym, co powiedział? Sam go zignoruj, ja nie mam zamiar... A? Ulotnił się. Ale jak? Nawet nie zauważyłem. Nie! nie znoszę takich, co obrażają, a potem uciekają. Proszę bardzo, smacznego. A! A! Szlak. Zapłacicie, jak zjecie. Co to jest? Dwa rachunki? Wasz i kolegi, który wyszedł. Powiedział, że za niego płacicie. Ja! Wiedziałem! Powinienem był go sprać, gdy miałem szansę! Nie słyszę jego kroków. Szybki jest. Tym razem przesadził! Zrobił z nas matołów! Dorwę tego frajera! Nie, nie. Musimy lecieć, dziękuję! Pieniądze są na stole! Do widzenia. Ta dzisiejsza młodzież zawsze gdzieś się spieszy. Nie wiem, jaki przeszedł trening, ale jest bardzo szybki. Kim on jest! Nie obchodzi mnie to, gdy go dorwę ma przechlapane. Ha! Zanim się zorientują, będę daleko stąd. <grystanie> o! O! I szybkość mi nie pomoże, gdy nie będę patrzył pod nogi. O, ha, masz za swoje. Masz tu pet. Myślałeś, że ujdzie ci to na sucho? Ech. Przepraszam. Nie miałem jak zapłacić. Ukradziono mi pieniądze i wtedy wy przyszliście. Wiem, że nie powinienem, ale nie wiedziałem, co mam zrobić. Serio? Zostałeś obrabowany? Dlaczego od razu nam nie powiedziałeś? A? A to co? Łapy precz! To należy do mnie. Co ty robisz? Przygotujcie się! Ha? Hmm? Uwaga! Start! Ciężarki? Odpuśćcie sobie! Nie złapiecie mnie! Tam! On znowu ucieka! Za nim! Sam się o to prosił. Jak on to robi? Mówiłem, że jest szybki. Uff! Jak to możliwe? Coraz bardziej się od nas oddala! Nie ma szans. Nie złapiemy go, jest za szybki. Trudno, ale niech się modli, żebym go nie spotkał. Witajcie. Dziękuję za przybycie. Dzień dobry, jestem do pańskich usług. Przybywam ze wspaniałej wioski ukrytej w liściach, w której się urodziłem. Dużo jem i ciężko pracuję. Pochodzę z rodziny Uzumaki. Jestem znany jako... Twardogłowy. Jako twardogłowy. Ja, bardzo śmieszne. <głosy> Nic się nie zmieniłeś. Ty też wyglądasz tak samo, grubasie. Przesadziłeś. <głosy> Nic się nie stało. Zadziorny jesteś, lubię to. Przywitanie mamy już za sobą, więc przejdźmy do rzeczy. Piąty Hokage powiedział nam, że wyjaśnisz, co mamy robić. Mm -hmm. Niech będzie. <śmiech> Słyszeliście już o ceremonii ofiarnej, którą organizują co cztery lata. E, no cóż, nie bardzo. Usiądźcie, proszę. Wszystko zaczęło się dawno. Legenda mówi o strasznej burzy, która miała miejsce w starożytnych czasach. Zdesperowani mieszkańcy postanowili zanieść na ołtarz to do dorobi klejnoty Ryuko. Zadziałało. Burza ustąpiła. Od tamtej chwili powtarzają tę czynność co cztery lata. Na początku chodziło tylko o klejnoty. Potem narodził się festiwal i wyścig, którego zwycięzca jest traktowany jak wielki bohater. Ale w ostatnich latach wyścig wykorzystywany jest nie tylko do celów sportowych. Od pokoleń port de był podzielony między dwie rodziny – Wasabi i Uagarashi. Jedni i drudzy prowadzą domy hazardu. Obydwie rodziny chcą przejąć kontrolę nad miastem, co prowadzi do baśni. Ich skutkiem są regularne bitwy. Żeby wreszcie zakończyć ten brutalny spór, przywódca regionu wezwał dwie strony do zawarcia ugody w tej sprawie. Od tamtej chwili, o tym, kto rządzi miastem, decyduje wynik wyścigu, a nie walki uliczne. A na czym polega ten wyścig? To bieg, który odbywa się podczas ceremonii ofiarnej ołtarza Todoroki. Cztery lata temu Agaraszy wygrali z nami, wykorzystując wojownika ninja. Wiemy, że w tym roku chcą zrobić podobnie. Dlatego wysłaliśmy do was posłańców, żeby prosić o pomoc. W ten sposób chcieliśmy wyrównać szanse. Jednak zanim dotarli do waszej wioski, zostali napadnięci. Błagam. Proszę, pomóżcie mojej rodzinie. Jeśli przegramy przez kolejne cztery lata, miastem będą rządzić łagaraści. Spokojna głowa! Ma pan mnie! W takim razie kogo mamy eskortować? Świetnie. Rozumiem, że się zgadzacie. Tak, szefie. Wzywałeś? A? H? Huh? Widzę, że się poznaliście. To wszystko uprości. Nie byłabym taka pewna. Szef Girocza to wielki człowiek. Nie powinien klękać przed jakąś bandą przyszłych shinobi. Może nawet stawać na rzęsach, ale nie mam mowy, że będę dokądkolwiek eskortował takiego frajera jak ty. Uwierz mi, gdybym potrzebował eskorty, to nie byłby to siusiu majtek, który ledwie sięga mi po pachy. Kogo nazywasz siusiu majtkiem, Matole? Jestem Naruto Uzumaki, wielki ninja i któregoś dnia zostanę Hokage. Heh, Hokage? Też mi coś. To lepsze niż bycie szefem takiego frajera jak ty. Hej, mój szef jest wspaniały, więc uważaj na słowa. Wspaniały mówisz? A czy poświęciłby życie dla swojej wioski tak, jak zrobił to Hokage? Oczywiście! Oddałby życie, serce, duszę i duszę swoich dzieci, wnuków i prawnuków! Tak? Hokage zrobiłby dokładnie to samo, tylko że sto razy lepiej! To miasto to jakiś kurort? Te ceny są z kosmosu. Wiem co myślisz, to za drogo. O nie! Eee. Uwierz mi, nie chciałabym tak zdzierać, ale to rodzina łagarashi ustala ceny. Przepraszam, przepraszam! To z tobą. Gdy czegoś chcemy, bierzemy to sobie. Gdyby nie łagarashi, nie miałbyś miejsca w biznesie. Nie wiem, wiem, ale nie zapłaciliście mi za to. Ty naprawdę nic nie rozumiesz. Ej! Tak. tak! Nie, proszę, nie! Spróbuję ci to dokładnie wytłumaczyć! Co jest? Coś za jeden! Weź swoich kolegów na spacer. Hmm? Zabierz go stamtąd! To są ludzie od ich Spokojnie. A? Sam się prosiłeś! Czemu teraz nie zgrywasz twardziela? To powinno cię czegoś nauczyć, małe ośle. Nie zadzieraj z nami, bo następnym razem będzie po tobie. Młodzieńcze. Bardzo ci dziękuję. Zwiewali jak poparzeni. Gdyby rodzina Wasabich wygrała wyścig, mielibyśmy ich z głowy. Hej, Sasuke. Tak. Powiedz, dlaczego ze wszystkich ludzi wybrałeś właśnie ich? Odpowiem, jak przestaniesz się dąsać. Nie dąsam się. Po prostu idę. Rodzina Wasabi mocno w ciebie wierzy. I ja w ciebie wierzę. Już czas, żebyś ty też w siebie uwierzył. Idatę. proszę, żebyś pobiegł dla rodziny. Błagam cię. Dobrze, ser. Zgoda. Nawet za cenę życia. Jej, nie wiedziałem, że to takie ważne wydarzenie. Co to ma być za wyścig? No wiesz, taki ze startem i metą. Posłuchaj uważnie szczegółów. Start jest tu, w Zatoce de Garashi. Następnie biegacze udają się do świątyni Modoroki. Biegną po wodzie? Ach, nie, Naruto. W pierwszym etapie zawodnicy płyną łódkami. Następnie muszą zabrać klejnoty Ryuko ze świątyni Modoroki i ten, który doniesie je do ołtarza Todoroki, zwycięża. To tyle, jeśli chodzi o reguły. Zawodnicy praktycznie nie są niczym ograniczeni. Wszystkie chwyty są dozwolone. Dlatego można także wynająć ninja do pomocy A gdzie są ninja, których wynajęła druga strona? Nie chcą się ujawnić, ale są w pobliżu Musisz być ostrożny, Naruto Tak, tak Nie obchodzi mnie, co zrobicie, ale macie się trzymać ode mnie z daleka Że co? Nie chcę, żebyście wchodzili mi w drogę z Hej, drogę? hej, spokojnie! Eee! Mamy tworzyć zespół! Nie, nie ma, ma mowy, nie, nie. z nim! Ha! Cudowny początek to będzie długi wyścig. Uwaga, uwaga! Za chwilę rozpoczynamy nasz wyścig ze strony Wasabi i datę Morino. I datę Morino? Po stronie rodziny Łagarasi, Fukusuke, Hikyakuja. Przygotować się! My chyba też powinniśmy się ruszyć. Co jest? Co on wyrabia? Ha! Czyś ty oszalał, czy co? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europom. Seria Wojciech Trzymański. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Marzena women wiśniewska Udział w ziemi Adam Kociński, Joanna Napach, Cezary Pieciński, Włodzimierz Bednarski, Marcin Przybylski, Brygida Turowska, Anna Gajewska i inni. Dokąd ten pajac biegnie? Nie wiem, ale robi to niewiarygodnie szybko. Wyścig ledwie się zaczął, a jego rywal jest już na łódce! Niedobrze. Przyśpiesz, Naruto! Musimy go dogonić! Szybciej nie mogę! Gdyby to nie była nasza misja, to pozwoliłbym temu frajerowi uciec, ale cóż... Za nim! W następnym odcinku wyścig trwa! Kłopoty na morzu!